Gniew spełzł z twarzy Hagrida, ustępując miejsca niepokojowi. Tego mi się cholipka nie spodziewał. Dumbledore mówił mi, że mogą być kłopoty, ale nie miałem pojęcia, że ty o niczym nie wiesz. Ach, Harry, nie wiem, czy jestem właściwą osobą, żeby ci powiedzieć, ale no ktoś musi. Nie możesz pójść do Hogwartu, nie wiedząc, rzucił Darsleyom wściekłe spojrzenie. No, więc tak, opowiem ci na najlepiej jak potrafię, ale nie powiem ci wszystkiego, niech skonam, bo to wielka tajemnica. Usiadł, popatrzył w ogień, a potem powiedział To się chyba zaczęło od, od takiego gościa, ale naprawdę trudno uwierzyć, że ty nie znasz jego imienia. Każdy w naszym świecie je zna. Kogo? No... N, no nie lubię wypowiadać tego imienia, jak nie muszę. Nikt tego nie lubi. Dlaczego? Garbatek. Gargulce, chary, ludzie wciąż mają Pietra, cholipka nie jest lekko. No więc był jeden czarodziej, który, no, zeźlił się, znaczy się, zrobił się zły jak diabli, gorszy, gorszy niż gorszy, a nazywał się... Hagrid przełknął ślinę, ale nie wypowiedział żadnego słowa. Może to napiszesz? Podsunął Harry. A czy ja wiem, jak to się pisze? No dobra. Voldemort. Wzdrygnął się. Y, tylko nie każ mi tego powtarzać. Y, no więc ten... Y, no, czarodziej. Jakieś dwadzieścia lat temu zaczął się rozglądać za takimi, co będą go słuchać we wszystkim. No i znalazł sobie kilku. Jedni mieli stracha, drudzy pewno chcieli móc to, co on, bo naprawdę był potęgą, niech skonał. To były czarne dni, Harry. Nie mogliśmy się pokapować, komu można wierzyć, a komu nie. Unikaliśmy obcych czarodziejów i czarodziejek. Mówię ci, robiło się coraz bardziej ponuro, a on coraz bardziej się panoszył. Jasne, że byli tacy, co mu podskoczyli. To ich pozabijał i już. Niech Konam. Zrobiło się naprawdę przykro. Nie wiadomo było, gdzie się przed nim ukryć. Tylko w Hogwarcie jeszcze było bezpiecznie. Dumbledore był jedynym gościem, przed którym sam wiesz, kto wymienkał. Tak czy owak nie śmiał zająć szkoły. Twoi starzy byli w czarach najlepsi. Mówię ci, w Hogwarcie nie było na nich mocnych, może dlatego sam wiesz, kto nie próbował ich przedtem przekabacić. Pewnie wiedział, że są za blisko Dumbledora, żeby się zadawać z ciemną stroną. Może myślał, że ich namówia, może po prostu chciał się ich pozbyć. Nie wiem. Wiadomo tylko, że pojawił się w osiedlu, gdzie mieszkaliście. Dziesięć lat temu, w noc duchów. Tyś miał dopiero rok. Przyszedł do waszego domu i, i... i... Nagle wyciągnął bardzo brudną chustkę w kropki i wydmuchał nos, wydając przy tym odgłos przypominający syrenę, którą się uruchamia podczas mgły. Przepraszam, powiedział, ale to takie przykre. Ja znałem twoją mamuśkę i twojego starego. To byli naprawdę najfajniejsi ludzie, jakich można spotkać. No więc sam wiesz, kto ich zakatrupił. Na śmierć. A potem... I to jest coś, co naprawdę nie mieści się w wełbie. Próbował zabić i ciebie. Pewnie chciał odwalić robotę jak należy, na czysto, a może po prostu lubił zabijać. Ja wiem, ale nie mógł. Nigdy cię nie dziwiło, skąd masz ten sznyt? Na czole? To nie jest zwykłe rozcięcie. To się dostaje, kiedy ktoś cię łupnie jakimś złym zaklęciem. Rozwaliło twoich starych, rozwaliło cały dom, a ciebie nic. Tylko ta szrama. I właśnie dlatego, Harry, jesteś taki sławny. Jeszcze nie było takiego, co by przeżył, jak on postanowił kogoś ukatrupić. Tylko ty, a trzeba ci wiedzieć, że on wykończył najlepsze czarodziejki i najlepszych czarodziejów naszych czasów. Mekinonów, Bonsów, Priuetów, a ty byłeś niemowlakiem, a jednak przeżyłeś. W głowie Harego działo się coś dziwnego i bardzo nieprzyjemnego. Kiedy opowieść Hagrida dobiegła końca, znowu ujrzał oślepiający błysk zielonego światła, ale tym razem o wiele wyraźniej niż mu się to zdarzało wcześniej i po raz pierwszy w życiu przypomniał sobie coś jeszcze. Głośny, zimny, okrutny śmiech. Hagrid wpatrywał się w niego ponuro. Ja sam wyciągnąłem cię z ruin domu, Harry, na rozkaz Dumbledora, ma się rozumieć. Zawiozłem cię do tego... kupa starych bajek... Oświadczył wuj Wernon. Harry aż podskoczył. Prawie zapomniał, że Darsleyowie są w izbie. Wuj Wernon najwyraźniej odzyskał odwagę. Spojrzał na Hagrida wściekłym wzrokiem, zaciskając pięści. A teraz posłuchaj mnie, chłopcze! Warknął. Zgadzam się, że jesteś jakiś dziwny, ale porządne lanie na pewno by cię z tego wyleczyło. A co do tych bzdur o twoich rodzicach? No cóż, byli okropnymi dziwakami, to fakt. I osobiście uważam, że świat jest o wiele lepszym miejscem, odkąd się z nim pożegnali. Zresztą sami się o to prosili, zadając się z tymi wszystkimi ciemnymi typkami. Tego właśnie się spodziewałem. Zawsze Wiedziałem, że źle skończą. W tym momencie Hagrid zerwał się z kanapy i wyciągnął z płaszcza poobijany różowy parasol. Mierząc nim w wuja Vernona jak szpadą powiedział – Ostrzegam cię, Darsley! Ostrzegam cię! Jeszcze jedno słowo – na widok ostrza parasola, które zbliżył do jego brzucha brodaty olbrzym, wuja Vernona ponownie opuściła odwaga, przywarł do ściany i zamilkł. — Tak jest lepiej! — rzekł Hagrid, dysząc ciężko i siadając z powrotem na kanapie, która tym razem zapadła się aż do podłogi. Tymczasem w głowie Harego kłębiły się setki pytań. Ale co się stało z Wol... Przepraszam, to znaczy sam wiesz kim. Dobre pytanie, Harry. Dobre. Zniknął. Rozpłynął się tej samej nocy, w której chciał cię zabić. Przez co stałeś się jeszcze bardziej sławny. To jest właśnie największa zagadka. Przecież był już taką potęgą. Dlaczego nagle gdzieś zniknął? Niektórzy opowiadają, że umarł. Ja uważam, że to bzdura. Skoro już prawie nie był człowiekiem, to niby co w nim miało umrzeć? Inni mówią, że wciąż gdzieś tu jest i tylko czeka na odpowiedni moment. W to też nie uwierzę. Ludzie, którzy go słuchali, wrócili, przeszli na naszą stronę. Niektórzy jakby się obudzili z jakiegoś transu czy co, mówią, że przedtem im odbiło, bo on ich zaczarował. Sam powiem. Przecież gdyby miał wrócić, to by ich tak łatwo nie puścił, nie? Większość nas uważa, że on gdzieś jest, ale utracił moc. Jest za słaby, żeby podskoczyć. A co go tak wykończyło? Ty! Ty, Harry, coś w tobie, coś się wydarzyło tamtej nocy, czego się nie spodziewał. Nie mam pojęcia, co to było, nikt tego nie wie, ale coś w tobie jest, co go skasowało. I to na fest. W oczach Hagrida pobłyskiwało ciepło i szacunek, kiedy patrzył na Harego, ale ten, zamiast czuć się mile połechtany, czuł tylko, że to wszystko jest jakąś okropną pomyłką. On czarodziejem? Niby jak... Dudley znęcał się nad nim, ciotka Petunia i wuj Vernon wrzeszczeli na niego od rana do wieczora. Jeżeli rzeczywiście jest czarodziejem, to dlaczego nie pozamieniali się w pokryte brodawkami ropuchy za każdym razem, kiedy zamykali go w komórce pod schodami? Jeśli kiedyś zwyciężył największego czarnoksiężnika na świecie, to dlaczego Dudley kopał go jak piłkę, kiedy tylko miał na to ochotę? Hagridzie, powiedział cicho, chyba za jakaś pomyłka. Ja nie jestem żadnym czarodziejem. Ku jego zaskoczeniu Hagrid zacmokał. Żadnym czarodziejem? Tak? I nigdy nic się nie działo, kiedy bałeś się czegoś albo złościłeś? Harry zapatrzył się w ogień. Teraz, kiedy o tym pomyślał... Przypomniał sobie o tych wszystkich dziwnych wydarzeniach, które doprowadzały do szału ciotkę i wuja, a które rzeczywiście miały miejsce, kiedy był czymś przerażony albo wściekły. Kiedy ścigała go banda Dadleja, jakoś udawało mu się uciec, a kiedy bał się iść do szkoły z powodu tych okropnie obciętych włosów, jakoś mu odrosły. A ostatnio, jak Dudley go uderzył, czy się nie zemścił? Chociaż nawet nie zdawał sobie z tego sprawy? A jak to było z tym Boa dusicielem? Spojrzał ponownie na Hagrida, uśmiechnął się i zobaczył, że Olbrzym cały się rozpromienił. Widzisz, powiedział Hagrid, Harry Potterze, sam zobaczysz, że w Hogwarcie będziesz sławny i całkiem słusznie. Wuj Vernon nie zamierzał jednak poddać się bez walki. Nie mówiłem ci, że on tam nie pójdzie. Powiedział, pójdzie do gimnazjum Stonewall i będzie mi za to wdzięczny. Czytałem te listy, czytałem o tych wszystkich bzdurach i śmieciach, jakie niby będą mu tam potrzebne, te wszystkie księgi z zaklęciami, różdżki i już ci powiedziałem, że jak będzie chciał tam pójść, to taki wielki mugol jak ty nie zdoła go powstrzymać, warknął Hagrid. Powstrzymać syna Lily i Jamesa Potterów przed pójściem do Hogwartu? Też mi coś. Całkiem cię odbiło. Był tam zapisany jeszcze przed swoim narodzeniem. Idzie do najlepszej szkoły magii i czarodziejstwa na całym świecie. Siedem lat i nie pozna samego siebie. Będzie tam razem z innymi podobnymi sobie młodziakami pod dobrą ręką największego z dyrektorów, jakich miał Hogwart. Samego Albusa Dumble. Nie zamierzam — Płacić jakiemuś zwariowanemu staremu głupcowi za uczenie go magicznych sztuczek! — ryknął wuj Vernon. Lecz tym razem posunął się za daleko. Hagrid chwycił parasol i wywinął nim młynka. — Nigdy! — zagrzmiał. — Nigdy nie obrażaj! — Albusa Dumbledore w mojej obecności! koniec parasola nagle znieruchomiał. Wycelowany prosto w Dadleja. błysnęło fioletowe światło, rozległ się suchy trzask, potem ostry kwik i w następnej sekundzie Dadlej tańczył, trzymając się za swój tłusty zadek i wyjąc z bólu. A kiedy się odwrócił, Harry zobaczył zakręcony, świński ogonek, wystający z dziury w jego spodniach. Wuj Vernon zaryczał, wciągnąwszy ciotkę Petunię i Dadleja do sąsiedniego pokoju, rzucił na Hagrida przerażone spojrzenie i zatrzasnął za sobą drzwi. Hagrid spojrzał na swój parasol i pogładził brodę. Nie powinienem wychodzić z nerw, powiedział spokojnie, ale i tak nie podziałało. Chciałem go zamienić w prosiaka, ale chyba jest już taką świnią, że bardziej się nie dało. Zerknął z ukosa na Harego. Będę ci wdzięczny, jeśli nie wspomnisz o tym nikomu w Hogwarcie, powiedział. Prawdę mówiąc, e, raczej nie powinienem używać zaklęć. Pozwolono mi tylko na parę sztuczek, żeby cię odnaleźć i jakoś ci dostarczyć te listy. I to był jeden z powodów, dla których chętnie się tego podjąłem. A dlaczego nie wolno ci używać zaklęć? zapytał Harry. E, no, no, tego. Sam byłem w Hogwarcie, ale y, y, y, mnie wyrzucono. Prawdę mówiąc, na trzecim roku. Złamali mi różdżkę i w ogóle, ale Dumbledore pozwolił mi tam zostać. Zrobił mnie gajowym. To równy gość, ten Dumbledore. A za co cię wyrzucono? — Robi się późno, a jutro czeka nas kupa roboty — powiedział głośno Hagrid. — Musimy dostać się do miasta, kupić ci wszystkie książki i w ogóle. Zdjął swój czarny płaszcz i podał haremu. — Przykryj się tym, będzie ci cieplej. Nie przejmuj się, jak będzie się trochę ruszało. W którejś kieszeni jest chyba parę mysz.